Wielu rolników na swoich gruntach ma różnego rodzaju zadrzewienia śródpolne i przeważnie bardzo na te zadrzewienia psioczą. Jak wynika jednak z zazielenienia i nowych przepisów unijnych, to te drzewa teraz mogą okazać się bardzo pomocne. Pan Piotr Turowski, zastępca kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ostrudzie, dobrze o tym wie, bo już nie jednemu rolnikowi na ten temat doradza. Panie Piotrze, jaki pożytek z tych drzew na środku? W przypadku zadrzewień liniowych, ale również drzew wolnostojących, każde takie drzewo wolnostojące, jak i zadrzewienia liniowe są rzeczywiście uznawane jako powieśnia proekologiczna, czyli przeznaczona, przeznaczona na, teren, na obszary proekologiczne które są wymogiem obowiązkowym do otrzymania płatności na zazielenianie. Czyli absolutnie tego nie wycinać, tylko na planie dołączonym do wniosku do agencji coś takiego będzie zaznaczone, czy to trzeba dopiero samemu zaznaczyć? Z, wraz z wnioskami spersonalizowanymi będziemy przesyłali, czyli jesteśmy w trakcie przesyłania wniosków spersonalizowanych, gdzie na załączniku graficznym będą wyrysowane zarówno pojedyncze drzewa wolnostojące, które się kwalifikują jako jako e jako te pod teren EFA, jak i również zadrzewienia liniowe. Czyli Oczywiście, zadrzewienia wzdłuż drogi na przykład? Na przykład wzdłuż drogi znajdujące się na działce danego rolnika, na którym znajduje się grunt Orny. Przykład tutaj konkretnego rolnika, który tych drzewek ma dobrych kilkadziesiąt, on ich co prawda nie liczył, ale to jest spora, spora kępa drzew. Ile właściwie tych drzew powinno być, żeby, żeby to zazielenienie spełnić? Czy to już jedno drzewo się liczy i w jaki sposób to się przelicza? Należy, należy pamiętać, że warunek tego drzewa wolnostojącego jest taki, że średnica korony musi być 4 metry. Czyli to już stare drzewo musi być. Już takie większe, więc oczywiście wycią go też nie można, bo inne przepisy szczegółowe nie pozwalają. Natomiast jeżeli chodzi o te drzewo, oczywiście każde drzewo wolnostojące, wykazane we wniosku, odpowiada 30 metrom kwadratowym terenu proekologicznego, czyli tego tak zwanego EFA. Czyli 10 drzew wolnostojących daje nam już 300 metrów kwadratowych, czyli 3 ary tak naprawdę powierzchni EFA. Oczywiście w zależności od jeszcze większej ilości drzew, a często to jest 100-200, a nawet 300 drzew, ta, yy, ta wielkość powierzchni oczywiście ulega zwiększeniu. Czyli już przy kilkuset drzewach gospodarstwo tam circa about 20 hektarowe ma szansę już spełnić cały ten unijny wymóg pięcioprocentowy, prawda? Oczywiście, jeżeli, jeżeli rzeczywiście w zależności od struktury terenu, od województwa, w którym to się znajduje, w jednych jest mniej tych drzew, w innych rejonach więcej, ale rzeczywiście przy tym 20 hektarowym gospodarstwie Między 300 a 350 wolnostojących drzew rzeczywiście mogłoby zapewnić rolnikowi spełnienie i wskazanie tego obszaru proekologicznego we wniosku. Co, co za tym idzie dalej, pozwoli mu otrzymać płatność na zazielenienie w pełnej wysokości. A na koniec jeszcze jednak sprawa niektórzy rolnicy, Zdecydowali się nasadzić y, akacje, lipy lub inne drzewa miododajne. Te drzewa jeszcze są małe, one nie mają średnicy korony 4-metrowej, więc na dziś jeszcze ich nie będą mogli w ten sposób ująć, ale w przyszłości będą mogli, prawda? Jeżeli chodzi o zadrzewienia, nie jest wskazany rodzaj, gatunek drzewa, które ma być. No, jest spełnienie oczywiście tej korony 4 metrów średnicy. Natomiast... no. Jest wiele elementów krajobrazu, które rolnicy będą mogli wykazywać, które znajdują się u nich w gospodarstwach, które można będzie wskazywać jako tereny proekologiczne. Są to m.in. też żywopłoty, strefy zadrzewione, są to miedze śródpolne, zadrzewienia grupowe, o których mówiliśmy, liniowe zagajniki śródpolne, cały szereg elementów krajobrazu, które rzeczywiście są uznawane jako tereny proekologiczne.